W słonecznej ciszy wrześniowego poranka zaczęły osypywać się liście z drzew jesiennych. Pod warstwą tych liści zginął wzgórek i tron i król. Ukażą się znowu, ale nie pierwej, aż słonko wiosenne zaświeci.